Can Że klimat odpadł dawno przede mną I to była tylko chwila, gdy poszedłem za nim w ciemno Nie pamiętacie nas wraz Wypalił was? Czy to raczej czas, kiedy tam już nie ma nas? Ile złego minęło? Przełom musiał być Ale wcale mnie nie smuci, że obracam w pył Bo tych ludzi nie zawrócisz To proste ziomek Po raz ten, ty mówię, wybieramy sobie drogę okay. I to ja odszedłem, choć wierzyłem w to serio I zdobiłem się w Gdy znudziła mnie codzienność Ale to był bodziec, co dzień widzieć to samo Do tego w sobie dobrze wiedzą że czas ku zmianom wiem Jestem skurwiel, bo mówię o tym stąd ale chyba nie umiemy już tak gadać Co Te czasy były piękne ale nie wracam pamięcią Wybieram swoją drogę proszę nie idź ze mną Nie wymienię tego co mam za nic Rodzisz Nie ma skrótu do miejsca do którego dość warto Którego dość warto, pomyśl jeśli patrę Obrałem cel To moja droga, początek od Majka do Skype'a Biegnąca waka AKG, kończąca na prawa. Wiesz, ten sam cel, co w ostatniej łapce w szkole Gdy pisałem na lekcji, musiałem znać bo za to A to, odtworzyło oczy miło dała powód aby spojrzeć za horyzont dziś łączę studia ze studiem z mikrofonem kiedy dbam o frekwencje na projektach jak i w szkole niezależnie od rozbieżnie rozrzuconej mody odrzucenie jej swobody wytyczyło przebieg dronu, którą na i zdobywam na niej cele, bo tu raczej ten sam domek rzadki, luzatki intelekt, czasem się na tysiącach zakrętów i do końca sam też nie wie czy mu nie brakuje sensu, ale to za proste wiedzieć co będzie za chwilę, bo pierdolę tym wiadomość kiedy mam i minąć życie nie wymienię tego, co mam za nic Rodzisz pomysł Nie ma skrótu do miejsca, do którego dość warto Chcesz być przy mnie? Pochyl ramię, przyłóż z Tak, tak, tak, tak, tak, tak, bo ja przy gwiazdach odnalazłem sens Nie ma skrótu do miejsca, do którego dość warto Pomyśl, jeśli potrafisz Obrałem cel nie, nie Nie wymienię tego, co mam za nic Tak, tak, tak, tak, tak, tak, bo ja przy gwiazdach odnalazłem sens. Nie ma skrótu do miejsca, do którego dość O myśl jeśli potrafisz ubrałem cel Ten Ty Zoi, Ty Tomek Mamy dla Ciebie ważne pytanie Takie bardzo osobiste, takie między nami po prostu No Znaczy generalnie już pytaliśmy każdego No i każdy powiedział, że tak <średziś> tak więc, uwaga. Mam to, to pytanie. Trzy, cztery. Czy próbowałeś zrobić sobie kiedyś loda? No, i z tym pytaniem zostawiamy Cię dzisiaj. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ty pierwszy się rozmawiałeś. Ty pierwszy. No, no ty pierwszy.